Pierwszy Tymoteusza, rozdział trzeci. Wierna to jest mowa, jeśli kto biskupstwa pragnie, dobrego dzieła pragnie. Ale biskup ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, roztropny, przyzwoity, gościnny, do nauczania zdolny. Nie pijanica wina, nie porywczy, niechciwy, ale łagodny, nieswarliwy, nieskąpy, który by domem swoim dobrze rządził, dzieci trzymał w posłuszeństwie ze wszelką powagą, bo jeśli kto swym własnym domem rządzić nie umie, jakże będzie miał staranie o Kościół Boży. Nie świeży w wierze, aby nie stał się pysznym i nie wpadł w potępienie diabelskie. Powinien też mieć dobre świadectwo od obcych, aby nie wpadł w hańbę i w sidło diabelskie. Tak samo diakoni mają być godni niedwulicowi, nie nadużywający wina, niechciwi, zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu i ci też niech będą pierwej doświadczani, potem niech pełnią posługę, jeśli są beznagani. Podobnie niewiasty niech będą poważne, nieskłonne do obmowy, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, którzy dziećmi dobrze rządzą i swoimi domami, albowiem ci, którzy dobrze posługę pełnili, Zaszczytny sobie stopień zyskują i wielką śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. To Ci piszę, mając nadzieję wkrótce przyjść do Ciebie. Jeśli się zaś spóźnię, żebyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podstawą prawdy. I niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany od aniołów, Opowiadany poganom uwierzono weń na świecie, wzięty w górę do chwały.